w ósmym rozdziale w trzecim wersecie Bóg posłuchajcie, to jest bardzo ważne upokarzał Cię i morzył Cię głodem i chcę, żebyście zrozumieli do rzeczy. jesteśmy na tym etapie już że my rozumiemy, że Stary Testament czytamy tylko przez pryzmat Nowego Przymierza Stary Testament dla nas nie stanowi żadnej informacji ani żadnego objawienia jeżeli nie jest przefiltrowany przez Nowe Przymierze. Czyli my czytamy Stary Testament z perspektywy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie. Aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Wiecie, to jest manna. Wiecie, w ogóle, jak to jest ciekawe słowo. Oni, jak to im spadło z nieba i zobaczyli to, bo my to nazywamy manna, to jest takie hebrajskie słowo. I ono, i ono tam jest w ogóle, to jest, to jest, to jest pytanie. Wiecie, że to jest pytanie? To nie jest rzeczownik, w ogóle, to jest pytanie. I to jest pytanie tytułem Co mam? Oni to wzięli i nie wiedzieli, co mają. I to co mam? I to jest hebrajskie słowo manna. Co mam? Oni byli w szoku, że to im spadło z nieba. Co mam? Co ja jem? mam? Skąd to ziomem? Coś nieznanego. Ziarenka o smaku biszkoptów. Rozumiesz o co chodzi? Ładnie. I przez 40 lat im to pada. Codziennie. W wyjątkowym sobotę. Zobacz co jest napisane. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem. Co to znaczy? To jest święte. Jesteś w miejscu, w którym musisz odnaleźć głód w swoim duchu i to jest pokora. Pokora oznacza uzależnienie się od Boga. Ojcze, jestem zależny od życia modlitewnego wobec Twojej osoby. Ojcze, ja upokarzam się. Ojcze, ja rozpoznaję w sobie głód i wiem, że to jest Twój głód. To Ty zesłałeś ten głód, to Ty zrobiłeś to mi w duchu. Ojcze, ja się uniżam przed tym. Ojcze, ja się uniżam, Ty dałeś mi głód. Jaki jest następny punkt po głodzie? Manna. Manna. Jak dałeś mi głód, to zaraz będzie manna. Na czym polega życie modlitewne? Ono się wywodzi z głodu z Twojego ducha, z pragnienia Boga z pragnienia bycia bliżej, z pragnienia doświadczania Jego osoby. Nie! Nie z osiągnięcia błogosławieństw nawet. Rozumiesz? Życie Młodych opiera się na tym, że my chcemy coś uzyskać od Niego. My uzyskujemy i będziemy uzyskiwali. Ale ten głód, on nie mówi do Ciebie, że módl się, abyś coś otrzymał. Ten kłód mówi do Ciebie, módl się, bo to jedyne wyjście, módl się, bo to jedyny kierunek, módl się, miej życie modlitewne, jaki jest skutek, Ma z nieba. Co mam? Nie wiesz nawet, co Bóg ma dla Ciebie, jeżeli rozwiniesz życie modlitewne. Ty nawet nie masz pojęcia, Ty sobie możesz myśleć, o mam coś dzisiaj, mam coś dzisiaj, guzik z pentelką masz. Jeżeli pójdziesz za kłodem ze swojego ducha, to On zapłaci Ci w cudzysłowie manną, czyli czymś, czego nawet nie znasz, Ty tego nie znasz. Ludzie mówią, ja już tak dużo wiem, tak dużo wiem. Ja coś Ci powiem, im więcej wiem, tym bardziej dochodzi do mnie, że mało wiem. Im więcej doświadczam z Bogiem, tym bardziej dochodzi do mnie, że mało rozumiem Boga i mało doświadczam Boga. Bo wiem, że to, co dzisiaj mam, to jest początek do czegoś większego. To nie jest coś takiego, że o Bóg mi błogosławi, Bóg mi błogosławi. To jest początek czegoś. Ja wiem, że każdy dzień jest początkiem. Jest początkiem, bo ja mam życie modlitewne, ja mam życie modlitewne. Mnie w ogóle nie ruszają jakieś takie rzeczy, że ja mam życie modlitewne. Ja wiem, że cokolwiek ja dzisiaj mam, to jest początek czegoś większego w moim życiu, bo ja mam życie modlitewne. Ja odkrywam w sobie co ciekawe coraz większe pokłady głodu. Im więcej on mnie karmi Manno z nieba, tym większy głód mam. To jest w ogóle przedziwna historia. Z jednej strony jestem nasycony w moim życiu modlitewnym, a z drugiej strony powstaje kolejny jakby biegun głodu. ja dzisiaj mam większy głód niż miałem wczoraj. I ja się nie zgadzam z tym, żeby ten głód nie był zaspokojony. Życie modlitewne jest jak narkotyk. Jest jak narkotyk. Ja jak się na, dzieje w więzieniu już po swoim nawróceniu ja się modliłem. Oni patrzyli na mnie człowieka jak komornik na szafę w, tym, w tej celi. On się tak, co tam robisz? Ja nie modlę się ale, ty się, ale ty godzinę się modlisz. A ja mówię.. No modlę się godzinę, ale. No ale w czymś jest problem. takiego mówi. Ja nigdy w życiu nie widziałem ani nie słyszałem, żeby ktoś się godzinę modlił. Ja mówię, no ale tu.. No ja tak się modnę, Ale dlaczego ty się modlisz? Ja mówię, a dlaczego? A dlaczego nie? Ja się pa no to dlaczego nie? Ja mówię, że poznałem Boga, co mam robić? Boga poznałem, co mam robić? No co mam robić, jak Boga poznałem? Jednak ja się nawróciłem, przyjechał do mnie taki taki dilerek narkotyków. Przyjechał do mnie, ja przyszedłem siedzieć. Przed, to był 2001 rok, to był takim zwykłym dilerek, co tam latał sobie z, z towarem, gdzieś tam po starówce w Warszawie. Po 10 miesiącach wyszedłem nawrócony i on miał już swoich ludzi. Miał tam chyba z 10 chłopaków, i Natalia już dla na niego się dorobił. I on przedmiot mi kluczyk od Mercedesa, tak rzucił na stół: Cześć siark, tu się masz, się masz. Ja mówię, napijemy się czegoś, I on myśli, że tam mu zaproponuje jakąś tam wierzchódeczkę czy coś. A on mówi tak, ja mówię, wiesz jak ja tam, zrób herbatę. <śmiech> Popatrz, mówi. słuchaj, jestem prezesem, to znaczy, że już ma tam swoich chłopaków, mówi, wiesz. mówi, zobacz Mercedesa, sobie kupiłem wiesz. On mówi, słuchaj. Mówię, coś ci powiem. Mówię, poznaję Jezusa. On mówi, co powiedziałeś do mnie? Ja mówię, poznaję Jezusa. I on w ogóle, tak jakby Czy to do niego nie dotarło, czy to on zrozumiał, ale ja nie wiem. On mówi, wiesz, Mercedesa. Ja mówię, co wie Mercedes? Mówię do niego, twój. Ja znam szefa wszystkich salonów Mercedesa. Ja poznaję Jezusa. Wiesz, jak poznajesz Jezusa? Poznajesz kogoś najwyższego, więcej nie możesz poznać. Nie ma nikogo większego dla Jezusa. Nie ma nikogo... I teraz wszystko inne, wiesz o to chodzi? Wszystko inne, co nie jest Jezusem, jest za małe dla Ciebie, jest marne jest słabe. Wiesz o co chodzi w ogóle, jeżeli chodzi o odparcie grzechu? Że Ty porównujesz grzech z Jezusem. Grzech jest słaby. Grzech jest mały. Grzech jest mały. Rozumiesz? Jezus jest wielki. To, co On jest w stanie dać Tobie do jakiejś dziedziny, w której diabeł Ci proponuje grzech, to jest o wiele większe niż to, co właśnie teraz myślisz, że masz. Mam, mam coś, wiem, mam coś. Wiesz co chodzi? Ludzie wchodzą w związki, zobaczcie, to jest, taki, to jest taki bardzo życiowy, ludzie wchodzą w związki różne i myślą, mam, mam Jego. I oni tak nie trzymają się za leki. mam, mam i mam. I to jest największe szczęście na świecie, mam. Wiesz co chodzi? Dwoje zaburzonych ludzi. Zaburzone A, zaburzone B. Albo mówił: uspokój się. Nie bo mam. Kocham. Nie kochasz. Kocham. Jak zjesz trzy tabliczki czekolady, będziesz tak samo się czuł, mówi. To, to nie miłość. To nie miłość. To jest po prostu. To powiedz, chemia ci się po prostu podniosła. Magnezu masz więcej teraz w organizmie, Wiesz o co chodzi. Biologia. Nie kochasz. To nie jest miłość. Ale ja mam dla Ciebie miłość. Miłość mam dla Ciebie. Która powali Twoje życie. Ale puścuj, puszczam, to masz. Puszczam. Bóg mówi, dobrze. Chodź, pokażę Ci. Ja Ci pokażę. Ja Ci pokażę. Ja Ci pokażę. Bóg jest wielki. I teraz życie te rozbudowujesz wobec wielkiego Boga i wszystko inne jest małe i głód w Tobie musi być potężny po te wielkie rzeczy, chcą sięgać. Ty nie możesz myśleć mały głód, fajnie jest nie pojeść byle czego. Jak troszkę się nam zachce jeść, to nie trzeba od razu się nazwać hamburgerów, nie trzeba od razu zjeść byle czego. Przetrzymaj trochę, poczekaj jeszcze. My jak na przykład wiesz, gdzieś jedziemy w trasę, My możemy zjeść cokolwiek, tylko że ja wiem, z czym się wiąże zjedzenie czegokolwiek. Zjedzenie czegokolwiek spowoduje, że będę siedział tam i będę gromił, proszę ciebie, yy, chorobę wątroby za chwilę, bo się nażerem czegoś, ja nie wiem, z czego to jest w ogóle zrobione. Proszę ciebie, hamburger, człowieku, nie wiem, to tam czy znajdę tam white psa, czy to znajdę, wiesz o co chodzi, Kota, szczyzna wiesz o co chodzi, przecież to rozumiesz, to, to rzeczy po prostu nie musisz, wiesz, Mój umysł do już mówi tak, Artur, nie musisz się nażreć, bo to mały głód, pojedź jeszcze dalej, niech ten głód się powiększy, niech się powiększy, wiecie jak się głód powiększa, to zaczynasz mieć ochotę na większe rzeczy, na lepsze rzeczy, a jak jeszcze zrozumiesz, na czym polega ta sytuacja, zrozumiesz co Ci jest potrzebne w ogóle, a nie byle co zeżreć, człowiek byle co je, byle co gada, pielęgnuj ten głód, chciej aby to Bóg zaspokajał go. Buduj na nim życie modlitewne. Kiedy się będziesz modlił, ojciec będzie karmił czymś, czego w ogóle nie znasz. Czymś, czego nie znasz. Czymś tak wielkim, czego nie znasz. Ludzie to się boją czegoś, jak czegoś nie znają. Gdzieś są, w jakimś nowych środowiskach, w nowych miejscach. Jak się mam tu poruszać? Normalnie. To jakbyś był siebie w domu. Jesteś obywatelem świata. Jesteś obywatelem Ziemi. Normalnie się porusza. Nie bój się nieznanego. Święty Pał powiedział, ucho ludzkie nie słyszało, oko nie działo, jakie rzeczy przygotował dla nas Bóg. On cały czas nowe rzeczy tworzy, nowe rzeczy. Jak ktoś z was czytał książkę pod tytułem Hata, to wiecie o czym mówię. Bóg jest przedstawiony, Bóg ojciec jest przedstawiony jako stara, kurpulentna murzynka. Oj, Bóg ojciec. Z Bóg na uszach jeszcze. I słucha, i słucha zespołu, który jeszcze nie przyszedł na ziemię. A, już ona, a ona już słuchał, że ciebie I pierwszej płyty, którą wydali. Czujesz klimat? To jest szok. Nechemiaż, przeczytam ostatni fragment z tego, z tego yy, co chciałem wam na początku powiedzieć. Nechemiaż 9.15. Nehemiasza 9.15. Słowo Boże mówi tak Gdy byli głodni, dałeś im chleb z nieba, wodę zyskały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni. I obiecałeś im, że wkroczą i odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. Gdy byli głodni, dałeś im chleb, gdy byli spragnieni. Zobaczcie, to jest werset, który jakby zamyka ten temat. Kiedy ty nie jesteś głodny, kiedy nie jesteś spragniony, kiedy nie zostaniesz napojony, nie zostaniesz nakarmiony. Ty musisz w sobie odnaleźć głód. Ty musisz w swoim duchu znaleźć głód. Jak nie będziesz miał głodu, to nie będziesz chciał jeść. Nie będziesz się zadowalał, proszę Ciebie, tym, co jest wokół Ciebie. Że ja Tak jakoś mi dobrze leci. No jestem z Bogiem, ja człowieku, jesteś dziadem kalwarijskim. Takie jest Twoje życie duchowe. Dziadostwo! Dziadostwo! Dziadostwo! Dziadostwo! Dziadostwo! Zadowalasz się byle czym! Byle czym, byle czym. Ja się nie zadowalam byle czym w duchu. Ja się tym nie zadowalam. Ja się nie zadowalam byle czym. Gdzie ja wolę z jakimś przyjacielem moim coś zgubić, niż z moim wrogiem coś znaleźć. Ja nie chcę znajdować nic z moimi wrogami. Ja już znalazłem parę rzeczy z moimi wrogami. Ale na początku miałem taki dym, człowieku, że dzięki Bogu, że na początku. Kiejś kościół założyliśmy z tego kościoła, to go założyliśmy nas wyrzucili Z kościoła tego założyliśmy. Do drugiego dnia akurat to było na terenie ośrodka dla bezdomnych, to furtkę nie zamknęli. Jak cuda się działo, było wszystko dobrze. Jak zaczęliśmy uczyć ludzi iść dalej, to był kłopocik. Kłopocik. Rozumiesz? Jak te mory wychodziły, było dobrze. Ludzie zejść, były uzdrawiani, po prostu guzic, zaczęli słyszeć, po prostu e, cuda się działy. To było w porządku. Tylko jeden pożyt mieliśmy. No tak, no W człowieku. Tam, tam był taki klimat, że się w głowie nie mieści. Dobrze, Wtedy robił wśród tych takich ludzi, tam ledwo żyli. Tam człowieku ludzie żyli w ogóle przez to, że się modliliśmy. Mieliśmy życie modlitewnym się modliliśmy o ludzi, którzy mieli normalnie na przykład trupy przywozili. Jeśli kobietę przywieźli, słuchajcie, ona ważyła, nie wiem ile ona ważyła. Wygląda jak 42 numernici człowieku. Co jest klimat? Ona ważyła ze 30 parę kilo, leżała, ejc miała, przecież jej kości miała. Przyszliśmy do pokoju, umrzeć, przywieźli ją tam. Weszliśmy Zagato do pokoju, zobaczyliśmy tą kobietę, człowieku, jak zapytajmy, przepraszam bardzo, czy pani możemy w ogóle na panią ręce położyć? Proszę, jej nie zależało, bo ona umierała. Położyliśmy na nią ręce. Zgromiliśmy chorobę. Ja nie wiedziałem, co to w ogóle jest, Różnica kości. To, to w ogóle są zamieszczone? Za tydzień ona zeszła na nabożeństwo. Zeszła sama. Ona zeszła, a potem się ejs Amen. Rozumiesz? Ona potem dzwoniła, potem się nawróciła, mówiła, pastorze, ja już chodzę, ja to, ja tamto. Ale wiecie, co jej mówiłem? Mówiłem jej chodź z Bogiem. Miej życie modlitewne. Słuchaj. Nie, zachłysnęła się cudem. Zachłysnęła się się cudem. Tak, tamte rzeczy do niej nie wróciły. Ale jej życie jest porżnięte Dzisiaj. Ale wiele ludzi tam było uzdrowionych, było uwolnionych. Ale kiedy zaczęliśmy ludzi prowadzić w coraz głębsze poznanie Boga, kiedy należało zacząć rezygnować z tego, co diabelskie w Twoim życiu, to okazało się, że już tak nie chcą. I staliśmy się jedynymi pastorami w Polsce, których wyrzucono z kościoła, którzy założyli. Szok. Ale to, nie było problemem. To nie było problemem. Bo mieliśmy życie modli temne. Bo byliśmy kłodni. Bo byliśmy kłodni. Bo byliśmy Na 18 km dalej wynajęliśmy remizę, dalej zaczęliśmy Kościół robić. I do końca dni chodzenia po tej ziemi będę szerzył Królestwo Boże. Bez względu na to, czy będę to miał robić sam, czy z moją żoną, czy z moimi dziećmi, czy z Wami. Bo to jest jedyny sens. A dlaczego widzę ten jedyny sens? Bo mam życie ubyteczne. Bo przychodzę z tym głodem, który jest we mnie i mówię, nakarm mnie! Jakżeś mnie stworzył, jakżeś mnie zbawił, to mnie nakarm! Twój jestem! To mnie nakarm! To mnie napój! I to się nazywa upokorzenie. Ludzie nie chcą się korzyć, nie chcą przychodzić do Boga i mówić, postaw nogi na mojej głowie. Wiecie, to nie jest problem padać pod mocą Bożą. Jak chwała stępuje albo jak namaszczenie działa. Problemem jest leżeć przed Bogiem na twarzy i wołać, żeby Cię nakarmił. Rozumiesz? Tu o to chodzi. Wtedy jesteś głodny i spragniony.